Katechizm poręczny czyli rozmowy z księdzem Piotrem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Bardzo serdecznie witam. Dwie wiadomości. Jedna wiadomość dobra, jedna wiadomość niedobra. Niedobra to taka, proszę Państwa, że ciągle jesteśmy w marcu. 20 marca zaczniemy gdzieś tak, ale dobra, że to jest 20 marzec 2005 rok. Bo ja się boję, że jeśli Państwo będziecie tak mili, będziecie przydać pytania, to... My będziemy w 2007 kalendarzowo, a w 2005 real, tutaj katechizmowo, więc jesteśmy w tym roku. Tylko że... Krótko mówiąc, między wierszami nie zachęcamy no. do dostawiania kolejnych pytań. No, chyba, że ktoś ma jakieś ciekawe i ważne, to ach, zawsze dobrze jak przyjdzie. Dobiegu, gotowi, start proszę Państwa, kolejny list słuchacza, tylko jak poprzedzę go pewnym wstępem. Słuchacz y, cytuje fragmenty jakiegoś artykułu i stawia do tych fragmentów pytania. Panie Pawle, więc pierwszy cytat z artykułu. Tak, sięgamy do tego cytatu. E, oto jeden z nich, e, które tutaj się pojawiają na wstępie tego listu. Stojące obok siebie pary, które złamały ślubną przysięgę, żyjąc w drugim związku, spuszczają głowy podczas komunii. No i tutaj... Yy... Czyli Słuchat opisuje sytuację tak. z, yy, ze mszy świętej. Tak. Stojące nie, par, nie pan... Yy niesakramentalne pary, widząc jak inni przystępują do komunii, spuszczają głowę smutną. No, no tutaj pyta. zamykamy cudzysłów tak, i tutaj, no pyta, z trzema znakami zapytania, które tutaj mhm. chyba sądzę, pełnią rolę również wykrzykników. Podczas jakiej komunii? Czy takie pary mogą przystępować w ogóle do komunii? No więc właśnie już trochę odpowiedziałem. Kiedy inni ludzie przystępują do komunii, czyli podczas komunii, podczas obrzędu udzielania komunii w czasie mszy świętej, ludzie żyjący w związkach niesakramentalnych często no, są smutni. I dalej kolejny cytat. Gdy niesakramentalni przyrzekną, że będą dla siebie jak siostra i brat, bratkość, stawia wymóg, by nie przystępowali do komunii w środowisku, gdzie wszyscy ich znają, żeby nie siać zgorszenia. Jak można przyrzekać takie bzdury? Jak dwóch kochanków może przyrzekać, że będą żyli jak brat i siostra? To nie jest wykonalne. Zupełnie nic z tego nie rozumiem. Jest wykonalne. Rzeczywiście, jeśli jest młody mężczyzna i młoda kobieta, jest to niesamowicie trudno wykonalne. Ale są ludzie, którzy żyją w związku niesakramentalnym, mają po pięćdziesiąt parę lat, Organizm się wyciszył i postanowili, sypiają ze, w oddzielnych pokojach, nie w jednym łóżku i przychodzą do spowiedzi mioprzy księdza, my już nie współżyjemy pół roku i wytrwamy w tym chyba. Z tym, że ja Państwu jeszcze jedną rzecz powiem, że to nie jest jedyna, jeden wymiar oceniania związku, czy oni współżyją, czy nie, bo jest jeszcze jedno pytanie. No dobrze, nie współżyjecie, okej, okay. to już pewien warunek jest załatwiony, co z poprzednim małżeństwem? Bo proszę Państwa, jeśli jakiś pan zostawiłby żonę z dziećmi, ona płacze, dzieci płaczą, on by sobie poszedł do koleżanki z pracy, zamieszkaliby razem i on przychodzi za pół roku i mówi, ale my nie współżyjemy z nią, to możemy dostać rozgrzyszenia. Ja wie zaraz, chwila, a co twoja żona i dzieci? Gdzie one są? No są gdzieś, ale ja wolę z koleżanką. Nie. Nie dostaniesz rozgrzeszenia nie za cudzołóstwo, tylko za opuszczenie żony i męża. E, przepraszam, żony i dzieci. Czyli jest... Dlatego ksiądz nie, nie powinien pytać tylko o współżycie, ale o to jaka sprawa jest twojego małżeństwa. Przecież ślubowałeś tej kobiecie, że jej nie opuścisz, a ją opuściłeś. Ona tam płacze, ona tam czeka na ciebie, ty zostaw tą, z którą nawet nie współżyjesz, ale mieszkasz i do domu, do domu swojego do żony. Oczywiście to się tak łatwo nie da wrócić, ale trzeba zawalczyć o odbudowanie miłości. Formą miłości może być walka o odbudowanie miłości. I dalej e, słuchacz pisze... W artykule jest również napisane, że Kościół takich ludzi zaakceptował. I tutaj cytat. Dopiero niedawno zaakceptowano ludzi, którzy bardziej niż wiecznego piekła boją się samotności. I przytaczane są tutaj fragmenty, czy nawet wyrywkowe fragmenty wezwania papieża, aby księża otoczyli takich ludzi opieką. Wydaje mi się, że otaczać się opieką to jedno, a akceptacja i to tak silna, że aż pozwalająca na przyjęcie komunii to drugie.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 Tutaj cztery pytania, właściwie cztery sytuacje. Kwestia pierwsza. Są dwa małżeństwa, śluby kościelne. W jednym z nich umiera mąż, kobieta jest jeszcze młoda, przynajmniej połowa życia przed nią. W drugim małżeństwie się nie układa, Żyją już od dłuższego czasu w separacji. Tak się złożyło, że ten mąż żyjący w separacji poznaje wdowę z pierwszego małżeństwa i okazuje się, że dobrze się ze sobą dogadują, że byli bezszczęśliwi w związku, poślubić się nie mogą, bo ślubu kościelnego nie dostaną, a żyjąc bez... Będą żyć w grzechu. Co powinni zrobić? Nie powinni żyć razem ze sobą. Ten pan, ta pani powinna wrócić do siebie i szukać wdowca albo kawalera, jeśli chce zawrzeć związek małżeński, a ten pan powinien wrócić do żony i co, powtarzam, od, próbować odbudowywać miłość. Rekolekcje, państwo grzybowsty, dialog małżeński, wiele różnych innych, pomoc psychologa, pomoc księdza. Proszę państwa, dzisiaj jest po prostu takie odczucie. Skończyły się uczucia. Poranili się, skończyła się cierpliwość, no to koniec, rozstajemy się. Zaraz, chwileczkę, proszę Państwa. Chwileczkę, nie tak prędko. Właśnie powtarzam jeszcze raz, formą miłości jest to, że się o tą miłość walczy, zabiega, no. Przepraszam za porównanie, jeśli się komuś bardzo dziecko rozchoruje, to nie powie, e, wezmę sobie nowe jakieś dziecko. Prawda? No tylko lekarz, jeden, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty, zioła, napary, maści, ciechocinek, nie no już 15 lat się z tą chorobą zmagam. Z chorobą uczuć relacji, z chorobą relacji męża żony też się trzeba zmagać, a po prostu ludzie mówią koniec. Jeszcze tak, koleżanka po rozwodzie bardzo często mówi tej żonie w kryzysie rozwiedź się z nim, rozwiedź się z nim, bo to proszę Państwa zawsze tak dodaje, a nie muszę, jak, jak druga się też rozwodzi. Mi się małżeństwo sypnęło, tobie się też sypnie. Yy, rodzice mówią rozwiedź się. Psycholog, przepraszam, nie wszyscy psychologowie, ale niedawno mi jeden pan powiedział, że poszedł do psychologa w kryzysie małżeńskim. Psycholog powiedział, rób Pan na co masz ochotę. Młody jesteś, przystojny jesteś. Co się Pan przyjmujesz? Więc o to trzeba zawalczyć. Natomiast rzeczywiście, Nieraz ktoś mówi, ale oni pięknie żyją. Bez ślubu, a pięknie żyją. Bo są rzeczywiście doświadczeni bardziej. Już od razu zaczęli ten związek inaczej. Już taki mąż cywilny do tej żony cywilnej nie mówi, ty głupia, durna babo, bo tak mówił do pierwszej i się źle skończyło. Więc tutaj nieraz ma ochotę tak powiedzieć, ale się już w języku gryzie. Poza tym to jest kwestia ambicji. Proszę państwa, nie jeden taki pan z drugą żoną mówi sobie, z pierwszą mi nie wyszło, ale jak mi z drugą nie wyjdzie, to znaczy, że jestem ciamajda totalny. Poza tym towarzystwo będzie o mnie mówiło o i drugie się mu też rozpadło. O. Więc proszę Państwa, tych ludzi nieraz trzyma ambicja i takie choć udowodnienia sobie otoczeniu, że ja do małżeństwa jestem zdolny. Ale to nie jest miłość, bo miłość to jest z tamtej pierwszej osoby. Yy, dlatego proszę Państwa, jeszcze raz, rozstać się i, i walczyć o miłość, nie nazywajmy kryzysów końcem.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 I druga sytuacja, którą opisuje słuchacz w tym żyliście. Młode małżeństwo. Pojawiło się dziecko, wzięli ślub w czasie studiów, nie znali się do końca, bo żyli jeszcze przed ślubem. Trochę nie rozumiem tego zdania. I po ślubie trochę oddzielnie, ale jak się sprowadzili i zamieszkali ze sobą razem, okazało się, że nie są szczęśliwi. Przynajmniej tak stwierdził mąż. Postanawia odejść, żyją w separacji, myślą o rozwodzie, co powinni zrozumieć, skoro kategorycznie stwierdza on, że nie chce żyć z nią i już znalazł inną dziewczynę, z którą jest mu dobrze. Co ma zrobić ona, czy zawsze ma już być sama? Proszę Państwa, my zakładamy, że te małżeństwa są ważne, bo tu oczywiście wchodzi jeszcze w wariant, że to było nieważne, że to była jakaś totalna niedojrzałość, którą się łatwo przed sądem biskupim dał dowodnik. Natomiast jeśli to jest małżeństwo ważne, proszę Państwa, zostaliśmy powołani do tego, żeby się nauczyć miłości. A miłość jest trudna. Jezus Chrystus to na krzyżu pokazał. Apostołowie święci to pokazali. Popatrzmy na Jana Pawła II.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 Następny list napisał Grzegorz, e, krótkie pytanie, co w Litanii do Ducha Świętego oznaczają słowa, abyśmy doświadczali duchy, czy są od Boga? Czy my mamy doświadczać je, jak na przykład Bóg doświadcza kogoś jakimś wydarzeniem, na czym to miałoby polegać? I Rozum rozumiem, że chodzi tutaj o sprawę rozeznawania ducha, doświadczać Czyli rozeznawać, czy to jest duch Boży, czy to jest inny duch, bo duch Boży może przyjść do nas jako anioł, przepraszam, szatan może przyjść jako anioł światłości, przed czym przestrzega Nowy Testament, że wilk może przyjść w owczej skórze. Dlatego proszę Państwa, po czym się poznaje ducha Bożego? On zawsze jednoczy z kościołem. To nie znaczy, że bezkrytycznie się patrzy na Kościół. Jeśli się widzi grzech w Kościele, to patrzy się z bólem. Ale to jest właśnie znak mojej jedności z Kościołem, proszę Państwa. Jeśli leży pijany człowiek na ulicy i mijają go różni ludzie, jeden mówi o Jezu, i pijak, drugi mówi o Jezu, jak...? a zatrzyma się kobieta i powie Januszku, jak ty tak możesz, chodź, ja odprowadzę cię do domu, mówimy. O, to jego matka. Ona go kocha. Jeśli ktoś widzi grzech w Kościele, a jest związany z Kościołem, to się wzruszy. A nie powiem, mam w nosie tych wszystkich księży i biskupów i te zakonnice. Więc owocem Ducha Świętego jest miłość do Kościoła, bo w Kościele jest Duch Święty. Owocem Ducha Jezusowego, jeśli przychodzi do nas, jest miłość do Kościoła, bo w Kościele jest Jezus. Jezus się sam nie może nienawidzieć, przepraszam za takie sformułowanie. Miłość bliźniego, co nie znaczy, że oczywiście ach, kocham cię, ach, złociutka, ach, kochaniutka, jak ja cię lubię. Nieraz miłość bliźniego, tak jak czytaliśmy, będzie polegała na opuszczeniu kogoś. Um, nastroje też są nastroje są też znakiem jeśli mamy Ducha Chrystusowego to przeżywamy kłopoty ale w głębi jest radość proszę Państwa na, na powierzchni jeziora może być duża fala ale 60 metrów niżej rybki sobie pływają i dziobią tam jakiś ten planktonik podobnie jest z Duchem Bożym że wokół nas jest burza to nie znaczy, że nie cierpimy ale w sercu jest pokój ja pamiętam rozmowę Jana Pawła z pewnym przedstawicielem wyznania mojżeszowego w Sejmie Rzeczypospolitej, jak papież był. Pamiętacie Państwo takie niezręczne zachowanie? Papież po prostu popatrzył. Widział, że tutaj nie ma co rozmawiać i poszedł dalej. No. Nikt go nie wytrącił z równowagi. To jest ten, ten pokój. Myślę, że tutaj warto zauważyć taką rzecz, która na no pewnie jest trudna, ale na pewno może rzucić światło na takie rozeznawanie, czy duch jest Boży, czy duch jest zły, czy duch jest ludzki. Też na pewno w jakiejś sytuacji, którą można by uznać za pokusę, bądź i nie mieć rozeznania, czy to jest pokusa, czy to jest coś, co my mamy zrobić właśnie dobrego, spojrzeć, co z tego wynika, jakie będą owoce, owoce tego. Tak jest. I Proszę też pamiętać, że duch zły działa niekiedy tak, że na początku pozwoli zrobić coś dobrego. Pozwoli zrobić coś dobrego. Przepraszam, no, no, no właśnie y, y, y, y, jest jakaś pani, która jest samotna, y, ma dziecko i mówi, że to dziecko choruje. Kolega z pracy powie, słuchaj, jest stara, to ja ci podwiozę to dziecko. No, Oj, dziękuję ci, to fajnie, to podjedź samochodem. No i potem taki, ona się zacznie wyżalać, on tak ją wysłucha i, i, i, i trach już grzech. A zaczęło się tak szlachetnie, on naprawdę chciał dobrze. Duch Święty podprowadzi nieraz tak, że trzeba uważać na dobre uczynki, proszę Państwa, właśnie. No to nie znaczy, że nie trzeba ich, prawda, czynić. Nie, tak, tylko jak się mówi, jest granicy, patrz, to... patrz końca, można, można powiedzieć do Jaki żony, mogą być można być do żony, tak, słuchaj kochanie. Koleżanka z pracy ma chorego syna, chce jej zawieść, chodź z nami, pojedziesz, prawda? tak.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 Następny list pisze Marcin. Jak katolik ma się zachować w sytuacji, gdy jego praca zawodowa wymaga czasem wykonywania zadań sprzecznych z jego sumieniem i wartościami przez niego wyznawanymi, w przypadku gdy zmiana pracy na inną nie jest możliwa w obliczu panującego bezrobocia? Nie mówię tu oczywiście o przypadkach ekstremalnych, jak szerzenie na przykład pornografii, ale na przykład popularyzowanie antykoncepcji lub zachęcanie do konsumpcji bądź przedmiotowego traktowania kobiety. Nie można przecież wtedy mówić o uświęceniu takiej pracy. A czy trzeba się z tego spowiadać? A jeśli wiadomo, że znowu trzeba będzie, to co robić? Czy wystarczy głośno wyrażone swoje stanowisko sprzeciwu wobec takich praktyk? Czy wtedy możemy mieć czyste sumienie, mimo że sprzeciw ten nic nie daje? Jak zapewne ksiądz się domyśla, chodzi tu o pracę w mediach. No, To znaczy, że ktoś przychodzi do tej pracy w mediach i mówi, słuchajcie, to jest draństwo, co my robimy. Oni mówią, wyluzuj, stary. I on siada do biurka i robi to dalej, no bo oni tak powiedzieli, właśnie propaguje środki antykoncepcyjne, czy yy, propaguje traktowanie kobiety jako rzeczy. Proszę Państwa, drogi autorze listu, trzeba tą pracę zostawić. Chrześcijaństwo kosztuje.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 natomiast, proszę Państwa, z tą pracą szczególnie, nie wiem skąd pisze autor w Warszawie, no jakoś tam się coś zawsze znajdzie, ja nie jednym punkcie sprzedaży czy gdzieś widzę to są prace, widzę ogłoszenia, że kogoś się poszukuje, to są prace rzeczywiście bardzo słabo płatne i to jest na granicy jakiejś tam w ogóle minimum egzystencji, ale jednak nie bójmy się tego, bo proszę Państwa ja widzę nieraz w perspektywie wielu ludzi, że ta wiara katolicka to jest takie, takie, takie już byle co na końcu Pamiętam jak te rozmowy z katechezą, to jeszcze było kiedy katecheza była przy szkole. Prześwięca chciałem zapisać dziecko na katechezę. No to czwartek 16. Nie, przy on ma Ksiądz uważa, on ma angielski. Ksiądz rozumie? Ja mówię, ja yes, zajdu. No to może w piątek. Nie, W piątek on ma, prześwięca, nie ksiądz uważa, on ma basen. Rozumie, ksiądz? Basen. No to może prześwięca, sobotę. Przysiędza. sobotę jeździmy, prześwięca, takie, na konie jeździ. Ksiądz rozumie, konie, konie. Na no, litość boską kobito. A ja ci mówię nie basen, tylko ci mówię Jezus Chrystus. Życie wieczne.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 Sięgamy po jeszcze jeden list, to już ostatni w dzisiejszym katechizmie. Magda pisze. Mam 33 lata, ale można powiedzieć, że nawracam się dopiero od dwóch lat. Mój problem duchowy to poczucie szczęścia w życiu, pomimo uświadamionej sobie ogromnej mojej grzeszności i słabości jako człowieka. Z jednej strony staram się codziennie dziękować Panu Bogu za wszystko to, czym mnie obdarza, i czego mi nie dał, dziękować za każdy dzień. Z drugiej strony czuję, że mam ciągle w sobie lęk, aby się przybliżyć duchowo do Chrystusa. Coś z rzeczy, które otrzymałam, musi mi zostać odebrane. Jak żyć? Co robić, aby to, co wydaje się nam najcenniejsze w życiu doczesnym, czyli to, co najbardziej boimy się stracić tu na ziemi, nie stało się bożkiem i nie przesłoniło nam miłości Chrystusa i ostatecznego celu naszego ziemskiego pielgrzymowania? Mam wolę, aby osiągnąć ten stan, w którym ofiarujemy Panu Bogu, to, co najbardziej cenimy w życiu doczesnym tu na ziemi, a z drugiej strony nie potrafię tego Bogu ofiarować. Mam szczęśliwy dom i dwójkę dzieci i często nawiedzają mnie myśli, że nie potrafię ich prawdziwie kochać, a tym samym prawdziwie kochać Jezusa Chrystusa, bo nie potrafię ofiarować Mu życia moich bliskich. Być może takie moje rozumowanie wynika z niedojrzałości duchowej i proszę o wskazanie kierunku dalszej drogi. Benedykt XVI na inauguracji pontyfikatu mówił właśnie, Jezus nie przychodzi wam nic zabrać, a jeśli coś zabrać to proszę Państwa, no właśnie ja lubię porównania to tak jak przychodzi lekarz i mówi, no coś Pani zabiorę ojej, co mi Pan Pani zabierze, Panie doktorze kamienie z woreczka żółciowego Pani pozabieram i tego guza wstrętnego Pani zabiorę i ten kamień z zębów dentysta mówi, Pani zabiorę, ale nic co jest co jest dobre jeśli chodzi tutaj o list autora nie potrafię kochać, boję się, że nie potrafię kochać prawdziwie bliskich swoich bliskich. No, gdybym zapytał, mm, karmisz te dzieci, no gotuję im, pierzesz im, no piorę. A jak są chore, to opiekujesz się, no, no opiekuję, a tam zarabiasz pieniądze i dasz im na loda. No tak, oczywiście, proszę kniwa, no proszę Państwa, to jest miłość. Ja wiem, że nieraz krzykniesz na dzieci, że, że, że, że się zdenerwujesz, że masz depresję, ale na litość boską niech te emocje tak nami nie rządzą. To, co ja Państwu mówiłem chyba parę katechizmów temu, przychodzi kobieta, mówi męża nie kocha. Bierzesz mu koszulę? No, piorę mu jakoś, a gotujesz mu? No, gotuję mu. A jakby miał wypadek, by mu nogi amputowali. Jezus Maria, niech ksiądz nie mówi. O Boże, nie. No widzisz, no, ma, macie zmęczenie, poranie one uczucia. Wiele małżeństw w ogóle nie troszczy się o swoje uczucia. Po prostu jest wegetacja, jakby silnik, jakby w, w samochodzie nie wymieniać oleju, tylko jeździć, jeździć, jeździć, jeździć, jeździć to kiedyś się zatrze. W małżeństwie trzeba wymieniać olej, rozrywka, przyjemność, pogadać, zaplanować. Dzieci, kochane, dzisiaj zostajecie z babcią, a tata z mamą idą do filharmonii. Jeden facet powie, stara, zostaw, ta filharmonia, Legia się gra z Wisłą. Nie, staruchów, wybieramy się do filharmonii. I proszę Państwa, 80% małżeństw tej filharmonii powie, świetny pomysł, słuchaj, jak cuda, wiesz, jak się cieszyłem, garnitur założyłem, żeśmy sobie poszli, potem jeszcze na spacer nowym światem. Trzeba tak robić, bo wielu małżeństw tego nie robi, tylko stary, zawieź mnie do pralni, słuchaj, podwieź tam dzieci na angielski i tak całe małżeństwo wygląda i potem się trze. I tu jeszcze jest jedno taka nie potrafię prawdziwie kochać Chrystusa, bo nie potrafię ofiarować Mu życia moich bliskich. Przepraszam, autorka listu jest Magda. Ale przepraszam, za bardzo nie rozumiem, co ty masz te dzieci ofiarować? Masz je oddać gdzieś? No kochaj je, przytulaj, kładź to, do łóżka. to chodzi o kwestię powierzenia, no, czy, czy takiego zaufania Abrahama. No to, ono no takie, no to, a, no, tak, no, to w, módl się, ale ofiarować dzieci. Kiedyś przyjdzie moment, że twoje dzieci wyfruną z domu i to będzie może trudny moment, ale na razie się cieszyć, bycia, nawet jak wyfruną, to kiedyś ci wnuki swoje przyniosą, czy jeśli zostaną księdzem, to zobaczysz ich w pięknej posłudze kapłańskiej. Dlatego przepraszam, na te ogólne pytanie odpowiadam tak. Praca duchowa, proszę Państwa, przepraszam, w kółko to mówię. Mozolna, rzetelna praca duchowa. Ale gdyby ktoś napisał list do Ronaldo i powiedział, panie Ronaldo, jak stać się wielkim piłkarzem? No to jest Ronaldo odpowiedział. Setki treningu godziny. No, no i talent. Biegania. No talent, ale talent do małżeństwa. Ma każdy powołany do małżeństwa. Niektórzy są trochę poranieni. Jeśli zapytać, jak stać się informatykiem takim, żeby naprawdę na tym komputerze to wszystko... No, praca. No Oczywiście talent, to co pan Paweł powiedział, trzeba mieć talent do ścisłych przedmiotów, ale też i praca. Dlatego tutaj, przepraszam, jeszcze się przyglądam myślę, że przepraszam, może źle oceniam ale myślę, że to też nastrój jakiś na, mam depresję, mam smutno, to, to już mi nic nie idzie nie kochani, nie dawajmy się tak nabierać tym naszym różnym nastrojom, tylko tak, przepraszam na chłopski rozum, zapytajmy się no przecież rodzinę prowadzę to, że się sprzeczamy, to, że są depresje są nieporozumienia, to są wszędzie na litość boska jest to normalna, zwykła, dobra rodzina której, którą idziemy razem do Chrystusa to trochę takiego, przepraszam, rozsądku Chciałem tutaj wrzucić Dziękuję Państwu bardzo serdecznie I Panu Pawłowi, i Wam, i dobrej nocy ja Dziękuję was. Księdzu i wszystkim naszym słuchaczom Wszystkiego dobrego, z Panem Bogiem Katechizm Poręczny Czyli Rozmowy z Księdzem Piotrem